This is Amps from Friends of Our Ivy. You're listening to Third Side of the Moon. to antyczne miasto portowe, jedna z pierwszych kolonii starożytnego Rzymu. Miasto położone w ujściu rzeki Tyber do Morza Tyreńskiego, obecnie w granicach Rzymu. Zachowane do dnia dzisiejszego ruiny są jednymi z największych pod względem powierzchni we Włoszech. Rozmiłowani w starożytności młodzi Australijczycy, zakładając w latach 90. ubiegłego stulecia swój zespół, postanowili nadać mu właśnie nazwę Ostia. Ci młodzi Australijczycy to Kylie Amps, tworzący parę oraz ich kolega Justin, będący muzycznym mózgiem tego przedsięwzięcia. Postanowili, że Kylie będzie śpiewać, ponieważ nikt z pozostałych nie kwapił się do stanięcia za mikrofonem. Kylie nie miała jednak żadnego przygotowania wokalnego. Miała za to sporo tremy i brak poczucia pewności siebie. Pomimo tego udało im się nagrać w latach 90. dwie płyty i wylansować kilka nagrań, których popularność dotarła nawet do... Europy. Na szczególną uwagę zasługuje album From the Eater z roku 1996, który przykuwał uwagę hipnotyzującymi, onirycznymi dźwiękami, przywołującymi skojarzenia z muzyką Cocteau Twins czy też Slowdive. Później słuch o Ostii zaginął. Powrócili na moment w roku 2007. Ale rzeczywisty powrót miał miejsce dopiero na początku obecnej dekady i to pod zmienionym szyldem. Nazywają się obecnie Friends of Alice Ivy i latem ubiegłego roku ukazało się czwarte wydawnictwo Friends of Alice Ivy, będące zarazem pierwszą dużą płytą. Friends of Alice Ivy tworzą Kylie oraz Amps, który jest naszym gościem dzisiejszej nocy. Zabrakło w składzie Justina Bartleta, choć jego nazwisko pojawia się na okładkach kilku wydawnic Friends of Alice Ivy. Jak zatem doszło do tej przemiany Osti we Friends of Alice Ivy? Yeah, tak, to I pytanie. Myślę, że Ostia sort of... To bardzo ciekawe pytanie. Projekt Ostia nie został nigdy formalnie zakończony. Po albumie From the e, Eater postanowiliśmy zawiesić jego aktywność na bliżej niesprecyzowany okres. Kelly i ja nadal zajmowaliśmy się wspólnym tworzeniem muzyki, lecz w pewnym momencie zaczęło nam się pracować bardzo ciężko. Pomimo wielu ciekawych pomysłów, nie potrafiliśmy znaleźć sposobu, by je odpowiednio zrealizować. Po tym okresie postanowiliśmy jeszcze raz przywrócić projekt Ostia do życia. Miało to miejsce na przełomie 2006 i 2007 roku. Nagraliśmy wspólnie z Justinem krótką epkę Between Two Cities. Muszę jednak przyznać, że nie włożyliśmy w ten materiał zbyt wiele serca. Porównując nagrania z płytą From the Idol, wyczuć można sporą różnicę. Nagrania nie są złe. Podobały się wielu osobom, ale przysporzyły nam sporo mozolnej pracy i problemów. Postanowiliśmy, za, że za produkcję odpowiedzialny będzie Justin, co początkowo wydawało nam się dobrym pomysłem, lecz finalnie wprowadziło sporo napięcia na etapie nagrań. Jedną z głównych zalet pracy z producentem z zewnątrz jest spora ilość obiektywnych uwag na temat muzyki. Niestety w tym przypadku byliśmy wszyscy zbyt blisko ze sobą związani i praca nad tym materiałem nie była dla nikogo z nas zbyt przyjemnym doznaniem. Właśnie w tamtym momencie uświadomiliśmy sobie, że Ostia nie ma dalszej racji bytu i nie będziemy w stanie robić dalej muzyki pod szyldem tego projektu. Jednocześnie Kylie i ja doszliśmy do wniosku, iż nadal mamy sporo pomysłów na muzykę i chcemy ją robić wspólnie. Powiedzieliśmy sobie wtedy, zostawmy projekt Ostia za nami, stwórzmy nową grupę, której damy nową nazwę i zajmiemy się pomysłami, które wspólnie nas pasjonują. Oczywiście pozostajemy otwarci na angażowanie innych muzyków w momencie, gdy ich potrzebujemy. Nową grupę tworzymy we dwójkę, nie ze względu na chęć posiadania kontroli nad wszystkim, lecz z prozaicznego powodu ułatwienia sobie życia, co pozwala nam bardziej skoncentrować się nad naszą artystyczną wizją muzyki. W ten właśnie sposób powołana została do życia grupa Friends of Alice Ivy. Na albumie From the Eater widnieje następujące motto. Nauki przyrodnicze głoszą, że każda kombinacja atomów jest możliwa oraz, że kombinacje nieegzystujące materialnie istnieją na czysto teoretycznej zasadzie. Ta sama idea musi mieć zastosowanie również do dźwięku. Jakakolwiek kombinacja dźwięków, która nie została jeszcze nagrana, już istnieje, ponieważ teoretycznie może istnieć. Z tej przyczyny piosenka, będąca połączeniem zestawionych dźwięków w określonym porządku, musi w konsekwencji istnieć, zanim została faktycznie skomponowana. Jeśli tak istotnie jest, to artysta jest w rzeczywistości pośrednikiem użytym, aby przywieźć muzykę w obszar fizycznej egzystencji – więc piosenka istnieje, czekając na odkrycie w metafizycznym wymiarze teoretycznej egzystencji. Autorem tej myśli jest Justin Bartlett. Jak stwierdził Amps, dość dobrze przedstawia ona niechęć Justina do brania pełnej odpowiedzialności za własne umiejętności i zdolności muzyczne. W dalszym ciągu jesteśmy w kontakcie z Justinem, który był jedną z osób zaangażowanych w projekt Ostia. Był on kreatywnym duchem zespołu, skomponował większość muzyki. Jesteśmy z nim nadal w ciągłym kontakcie. Justin zagrał partie gitarowe na pierwszych dwóch mini-albumach Friends of Alice Avey. Od czasu do czasu, mniej więcej raz w roku widujemy się, sącząc kilka drinków i wspominając stare czasy oraz zwariowane przygody związane z grupą. W trakcie tych spotkań czas, czasami mówimy, że byłoby fajnie zrobić razem kolejną płytę, bądź też mini-album, zanim ostatecznie pogrzebiemy projekt Ostia. Choć wciąż poruszamy ten temat, nie sądzę, że kiedykolwiek będzie miało to miejsce. Fakt ten jest smutny, ale z drugiej strony czujemy podekscytowanie i uduchowienie tworzeniem nowego projektu Friends of Alice Ivy, w, w, w którym odnajdujemy pewną magię. Więc jest z tym coś, co łączy jednocześnie smutek i radość Nagranie Miranda z ostatniej płyty Friends of Alice Ivy. Kompozycja ta tekstowo nawiązuje do niewinności i współczucia Mirandy córki Prospera. Ze sztuki The Tempest, czyli Burza Williama Szekspira. Sztuka burza, uznana w początkowych latach swojego istnienia za przeciętną, współcześnie coraz częściej jest doceniana i, i rozważana jako jedno z największych dzieł Szekspira. Zostawmy jednak Mirandę i zajmijmy się Alicją. Czy istnieje ktoś taki jak Alice Ivy? To naprawdę dobre pytanie. Z reguły zawsze ktoś nam je zadaje, dociekając, kim jest lub była Alice Ivy. Imię i nazwisko nie niosą w tym przypadku absolutnie żadnego znaczenia. Zostały kiedyś wymyślone przez Kylie od tak, kiedy myśleliśmy nad nazwą grupy. Zestawienie pięknie brzmiącego imienia Alice z bluszczem spowijającym kalnie pasowało do konceptu naszej muzyki. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zrobiliśmy sporą ilość wywiadów, i praktycznie w każdym z nich padało pytanie o Ali Ivy. W pewnym momencie byliśmy niemal pewni, że ktoś zada takie pytanie. Naprawdę bardzo chciałbym, by za tym imieniem skrywała się jakaś interesująca historia, jednak nie ma takiej. To przypadkowe zestawienie dwóch słów, które wydawały się nam w pewnym sensie interesujące to one. Wróćmy na moment do muzyki Australijczyków wydanej pod szyldem Ostia. Na płycie from the ether znajduje się ciekawa muzycznie kompozycja o frapującym tekście zatytułowana The Rope, czyli sznur. Lyrics are actually podłożem tekstu tego utworu jest film Alfreda Hitchcocka o ile pamięć mnie nie myli nakręcił on we wczesnych latach 50 świetny, pełen napięcia kryminał sznur z Jamesem Stewartem muzyka do tego na e nagrania została skomponowana o wiele wcześniej przez Chastina Just i krążyła od tego czasu w naszych głowach nie stworzyliśmy do niej jednak żadnej warstwy tekstowej Pewnej nocy oglądaliśmy ten film razem z Cayley i spodobał nam się ze względu na swą intensywność oraz sposób budowania napięcia. Interesujący jest także sposób, w jaki Hitchcock zrealizował ten obraz. Poprzez użycie równoległych filtrów i odpowiednie zmontowanie osobnych kilkuminutowych ujęć wydaje się być nakręcony jako nieprzerwana całość. Sznur to naprawdę wybitny film Hitchcocka. Wciąga widza w akcję do samego końca, posiada wiele elementów humorystycznych, a główny jego motyw przyprawia odreszcze. Dobrze pamiętam moment, w którym nagle powiązałem muzykę napisaną przez Justina, która tkwiła w mojej głowie z oglądanym filmem. Za tworzenie tekstu zabrałem się zaraz po seansie i zabrało mi to doprawdy niewiele czasu. Thank you. w kompozycji The Rope. Innym wyróżniającym się muzycznie nagraniem z płyty From the Eater jest kompozycja Anatema. Z utworem Anatema wiąże się pewna zabawna historia. Gdy mówię o nim, czuję się w pewnym sensie zakłopotany. Od strony muzycznej kawałek jest bardzo interesujący. Cechuje go duża dynamika wynikająca z zastosowania pulsującego elektronicznego podkładu, która niemalże wprawia słuchacza w ruch. Moje zakłopotanie wynika z warstwy tekstowej tego numeru. Zawsze byłem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o teksty i za każdym razem staraliśmy się, by warstwa liryczna stanowiła o sile dokonań Osti oraz Friends of Alice Ivy. Zawsze staranny dobieraliśmy słowa i staraliśmy się, by niosły ze sobą jakiś głębszy sens, tak, aby zainteresować odbiorcę w momencie słuchania bądź przeglądania książeczki. W momencie pracy nad nagraniem krążka From the Ether Anafema była ostatnim niedokończonym utworem i nie posiadała jeszcze warstwy tekstowej. Niefortunnie złożyło się tak, że pozostał nam jedynie jeden dzień na skorzystanie ze studia nagraniowego i pod ogromną presją czasu zmuszony zostałem do napisania tekstu w ciągu jednej nocy. Słuchając tego nagrania dzisiaj, przyznaję, że muzycznie jest ono naprawdę udana, jednakże bardzo chciałbym dostać drugą szansę na ponowne napisanie słów do niego, gdyż w obecnym kształcie tekst to zlepek frazesów o niejasnym przekazie. Kocham ten utwór, ale za każdym razem, gdy o nim mowa, czuję rozczarowanie i mam świadomość, że mógłby być bardziej dopracowany. Ja w kompozycji Anatema zwieńczeniem albumu From the Eater jest e, nagranie Eater Song i co ciekawe jest to nagranie instrumentalne Eater <dzwonka> Song w zamyśle miał być kawałkiem instrumentalnym powstał z myślą o naszych koncertach i miał pełnić swego rodzaju funkcję dramatyczną zamykając występy na żywo w momencie, gdy Kaylee kończyłaby śpiewać ostatnią piosenkę, opuściłaby scenę, pozostawiając na niej jedynie Justina i mnie, abyśmy mogli sami wykonać Peter's Song. W momencie nagrywania tego kawałka wiedzieliśmy, że będzie on tylko i wyłącznie instrumentalny. To jedno z moich ulubionych nagrań. Myślę, że jest naprawdę piękne. Oczywiście ciekawy pomysł na zakończenie koncertu. Pierwszym wydawnictwem Friends of Alice Ivy, z którym się zetknąłem, był mini album In the Glooming, na którym szczególnie spodobała mi się kompozycja The Ghost of Danwich. Utwór ten został zainspirowany pewnym starym podaniem ludowym o mieście Danwich, położonym w Suffolk na wschodnim wybrzeżu Anglii, które zniknęło w morzu. Nie pamiętam i nie przypominam sobie dokładnie, kiedy ten fakt miał miejsce. Miasto zostało praktycznie w całości zniszczone przez powodzie i erozję skał. Z wydarzeniami tamtych lat wiąże się piękna legenda mówiąca o tym, Jakoby ludzie nadal słyszeli dźwięk bijących dzwonów, dobiegających z kościelnych wież zatopionych w odmętach morza. Historia ta szalenie nam się spodobała i wyraziliśmy to komponując nagranie The Ghost Sandwich. I to to to that story, or that, that, that's our interpretation of that story, or that, that's, that's the way we've sort of given, uh, expressed our, our love of that story. Grupa Friends of Alice Ivy w nagraniu The Ghosts of Danwich. Jak głosi legenda, na wybrzeżach Wysp Brytyjskich słyszy się często głos widmowych dzwonów. Które znajdowały się w kościołach zatopionych później przez morze. Kwitnące swego czasu miasto Danwich w hrabstwie Suffolk w Anglii. Zalane przez fale Morza Północnego oraz zatopioną krainę u wybrzeży Konwali. W obu miejscach ludność wybrzeży słyszy niejednokrotnie bicie widmowych dzwonów. Kiedy nadciąga burza oraz w okresie Bożego Narodzenia. Po usłyszeniu dzwonów mieszkańcy za każdym razem sprawdzają, czy nie biły one w którymś z pobliskich kościołów. Za ostateczny dowód, że były to dzwony widma uważają fakt, iż brakuje zawsze jednego uderzenia. Mini album In The Glooming, choć zawiera ciekawe kompozycje, to jednak znacznie odstaje brzmieniowo od najnowszej propozycji Friends of Alice Ivy. Całkowicie się tutaj z Tobą zgadzam Sądzę, że na Epce i The Gloaming Są naprawdę dobre nagrania Ale muszę przyznać, że nie brzmią one w sposób W jaki zamierzaliśmy je opublikować Nie zrzucam tutaj winy na producenta materiału Jamesa Clarka, który wykonał dobrą robotę Po prostu coś poszło nie tak od czasu do czasu wracam do odsłuchiwania naszych nagrań demo z tamtego okresu i przyznam, że brzmią one prawie tak dobrze jak wersje produkcyjne. Trudno mi ocenić, dlaczego tak się stało i zgadzam się z Twoją opinią. Czuję się nawet zawstydzony tym faktem, gdyż nagrania z In the Gloom są naprawdę ciekawe. W roku 2013 ukazał się... Single Friends of Alice Ivy zatytułowany We Are as Ghosts. Na okładce singla znajduje się informacja, że nagranie jest zapowiedzią płyty The Golden Cage and It's Mirror Maze. Wśród nagrań zamieszczonych na wydanej latem ubiegłego roku płycie nie znajdujemy jednak tej kompozycji. Yeah, yeah. we were supposed to be on. All... <laughs> właściwie zamierzaliśmy zamieścić ten utwór na albumie ale nie potrafię teraz wytłumaczyć dlaczego tak się nie stało kawałek We Are This Ghosts powstał w pewnym sensie jako utwór pilotażowy mający na celu dać odpowiedź na pytanie jak będzie się nam układała współpraca z nowym producentem Adamem Kalajcisem, który wyprodukował nasz ostatni album. W tym samym czasie nawiązaliśmy współpracę ze znaną violoncellistką z Melbourne, Emily Williams. Wszystko dobrze zbiegło się w czasie, gdyż Adam miał akurat trochę czasu, a Emily mogła nam poświęcić kilka dni i zagrać na violoncelli. Zdecydowaliśmy wtedy, że wspólną pracę rozpoczniemy właśnie od nagrania We Are As Ghosts i jeśli rezultaty będą owocne, nagramy pełny album z Adamem jako producentem. Nagranie było naprawdę dobrze brzmiało świetnie po produkcji i miało znaleźć się na albumie. Stało się jednak inaczej. W pewnym momencie prac nad te Golden Cage doszliśmy do wniosku, że nowo powstający materiał odbiega nieco stylistycznie od We Are Odmienny był nastrój, odczuwalny dobór innego instrumentarium. Oczywiście dla słuchacza, który kupuje album w sklepie bądź online nie zrobiłby zbytniej różnicy fakt, że we Are As Ghosts nieco odstaje pod kątem muzycznym od reszty utworów. Nasze subiektywne odczucia zaważyły na tym, że pominęliśmy to nagranie. Być może nie był to zbyt mądry pomysł. Sam już nie wiem. W nagraniu We Are As Ghosts na wiolonczeli zagrała Emily Williams i również w refrenie głosu użyczył Sean bowley Kramer z zespołu Iden. Posłuchajmy.